znaczenie do, iksaru, do iksaru, rozdział szósty. Uosobienie zła. Niebo wciąż było zalane falą szarych chmur. Wiatr nerwowo rozsuwał kampy trawy, tak, jakby poszukiwał jakichś skarbów. Na wielkiej łące nie było widać żadnych zwierząt, żadnych owadów. Jedynie jakiś zielony konik polny podskakiwał nad swoim towarzyszem. Nerwowo wymachiwał ramionami i rzucał pulgawe słowa. Godir. Pomimo mojego profesji nie należał do cierpliwych osób. Najbardziej go denerwowało, kiedy musiał się zatrzymywać w biegu. Nie znosił tych, którzy każą mu czekać na dalszy rozwój sytuacji. Złodziej przeklął kilka razy i potrząsnął blankiem, jak słomianą kukłą. Chwilami nawet bał się, że chłopakowi coś się stało. Czarnowłosy Godry wstał i zaczerpnął zimnego powietrza. Odwrócił się i spojrzał w bezkres. Gdy znalazł chwilę, by się zadumać, usłyszał jęk, a zaraz po nim wątłe słowa, które można było pomylić głosem wiatru. Uff. — Zaczekaj! Rabuś niemal podskoczył z zaskoczenia. Odwrócił się i przygódnął nad leżącym towarzyszem. — No! W końcu odzysłałeś przytomność! Gdy Blank otworzył swoje drogocenne złoto oczy, ujrzał chudą twarz swojego dłużnika z uśmiechem, którego wypełnił niepokojem. — jesteśmy! Chłopak odkasznął, jakby właśnie wziął łyk gorzkiego trunku. — Jesteśmy tutaj sami? Złodziej rozejrzał się ironicznie dookoła. Niestety, królewska parada musiała już nas opuścić. Nie chciałem im się czekać aż łaskawy książe Blanków, on śpiochas, w końcu się obudzi. Po tych słowach złoteoki podniósł się i również rozejrzał, chociaż on zrobił to na poważnie. Nie strój sobie żartów. Gdzie ta kobieta? To pytanie było niepewne, ale poważny głos sprawił, że król złodziei wziął je na poważnie. Jaka kobieta? O, o czym ty mówisz? Przyśniło ci się coś? Nagle go dyrowi i zupełnie zmienił się nastrój. No pięknie. Najpierw mnie poganiasz, a później sam ucinasz sobie niespodziewane drzemki. Jeszcze w dodatku śnisz erotykami. Blank nic nie odpowiedział. Wstał i otrzepał swoje zużyte i brudne ciuchy z ziemi i trawy, po czym szybkim krokiem wyruszył dalej. To chociaż opowiedz mi o tej damie ze snu, naciskał kieszonkowiec wyraźnie zaintrygowany reakcją kolegi. Ktoś kogo znasz? Ładna była? Opowiedziała ci jakieś historie? Rozmawionym własnym pomysłem, właściciel przenikliwych, brązowych oczu stwierdził – Musiała ci opowiedzieć coś ciekawego, skoro tak uważniej słuchałeś. Przez chwilę myślałem, że coś się stało. W końcu po chwili wędrówki, historia tajemniczej kobiecie została wyjawiona. Chociaż ten, co ją spotkał na sennych szlakach, traktował to jedynie jako dziwny sen. Nie wiedział wszystkich szczegółów, tych ponurych i mrocznych. Nie widział w tym najmniejszego sensu. W pewnym momencie podróży, Blank stanął i osłupiał. Wytrzeszczył oczy tak bardzo, że zaczęły przypominać złote księżyce. Jego spojrzenie było tak szaleńcze, że nawet nieustraszony szabrownik się zląkł. Gdy odwrócił wzrok w tą samą stronę, zrozumiał, co było powodem tego zaskoczenia. Wielki słup dymu nosił się w oddali. Wyglądało to, jakby chmury spłynęły na ziemię krętymi schodami. Nim godzisz zdążył zrozumieć wszystkie ewentualne powody tego zjawiska, jego towarzysz przeznaczony bieg ze wszystkich sił do swojej wioski. Wydał z siebie jedynie szaleńczy wrzask. Serdun! Młodzi mężczyźni biegli ze wszystkich sił w nogach. Pomimo głodu i zmęczenia udało im się przemierzyć dystans w kilkanaście minut. Widok, który zastali, na pewno należał do najgorszych, jakie mieli okazję kiedykolwiek ujrzeć. Malownicza wioska Serdun wyglądała niczym skrawek piekła. Drewniane chaty pochłaniane były przez czerwoność ognia, z którego sączył się dym. Widok niektórych miejsc mroził krew w żyłach. Były to wielkie, okrągłe dziury w ziemi, wypełnione przeraźliwą czernią czernią, która pochłaniała nawet światło. Młodzieńcy podeszli bliżej i ujrzeli bezkształtne kopce o czerwonych odcieniach. Blank upadł na kolana, gdy zdał sobie sprawę, że te małe wzniesienia to stosy zwłok mieszkańców jego wioski. Niestety nie było chwili na łzy. Grobową ciszę, zagłuszaną jedynie skwierczeniem pomieni, przerwał przeraźliwy ryk. Złodziej nigdy nie słyszał czegoś podobnego. Nie mógł wyobrazić sobie, jakie zwierzę na świecie mogłyby wydać taki dźwięk. W głębi duszy nie miał ochoty sprawdzić. Lecz przyjęty losem mieszkańca źródłynowianej wioski, który szedł w głąb z gliszczy, podążył za nim. Obaj ujrzeli monstrualne smocze skrzydła, srebrne i dumne, a obok nich stał równie przeraźliwy mężczyzna o rogatym hełmie. Czarna postać trzymała wysoko nad ziemią grubego karczmarza muzyka, który próbował się oswobodzić z uścisku na jego gardle. — Mów więc, dokąd się udali? — wypadło pytanie stłumione jedynie hełmem rycerza. — Nie mam pojęcia... Najzwyczajniej opuścili wioskę Kilka dni temu Przysięgam, ja nic więcej nie wiem Wykrzyczał przerażony właściciel karczmy Czarny rycerz drugez Rzucił nim o ziemię Zrobił to tak mocno, że zamiast upadku Słychać było tylko łamiące się kości Niezwykle szybkim ruchem wydobył miecz Którego ostrze było czarne jak noc Wbił je w brzuch prawie martwego mężczyzny I przyciągnął je w górę Krew dźwięcznie trysnęła W miejscu, z którego miecz Santhe wyszedł z głowy karczmarza. Blanki jęknął na widok ponurego miecza i zastygł bez ruchu. Oprócz nieopisanego strachu czuł coś jeszcze, lecz to dziwne uczucie przeminęło, gdy srebrny smok zrobił krok w ich stronę. Najpotężniejszy królewski sługa odwrócił się już od dwóch młodzieńców, przyglądających się jego okrutnym czynom. Powolnym krokiem podszedł do nich, wiedząc zaświadczenia, że nie będą uciekali. Czy wiecie coś o dwóch osobach, które były w tej wiosce? — To muzyco dziani w czerń. Rycerz wzbudzał strach samym wyglądem, więc nie liczył na szybką odpowiedź. Jednak jeden z chłopaków, ubrany w zieleń, natychmiast mu odpowiedział. — Ukrywają się w górach, niedaleko stąd. Blank z niedowierzeniem spojrzał na Godira. Poczuł złość, jednak przerażenie uniemożliwiało mu wypowiedzenie słowa. — Jeśli oszczędzisz nam życie, pokażemy ci gdzie, ale obiecaj nam, że nas nie zabijesz, rycerzu Królestwa Diaspor. Nim złodziej zdążył zaczerpnąć powietrza, ujrzał z sztych miecza przed swoimi oczyma. — Masz tupec, stawiając mi warunki, chłopcze. — Jednak przystanę na to i nie zabiję was, jeśli wskażecie mi drogę do kryjówki tych dwojga, których szukam. Druga schował swój krwawy miecz, a złotoki blank poczuł zadziwiającą ulgę. Rycerz gestem dłoni przywołał swojego smoka i dosiadł go, wyskakując wysoko w powietrze. Smok złapał młodzieńców swoje łapy zakończone pazurami. Jedyne kończyny, które miał, nie licząc majestatycznych skrzydeł. Trzymani niedbale przez stwora, Godil i blank unieśli się wysoko nad ruinami wioski. Kiedy lot się rozpoczął, poczuli pewną ulgę, że nie muszą dalej oglądać tego mrocznego obrazu. Mieszkaniec demolowanego miasteczka nie wiedział, czy jego ojciec żyje. Jego chata była zrównana z ziemią przez tajemniczą czarną materię. Wiedział, że jeśli przeżyje, będzie musiał tam wrócić, chociażby, aby pochować ciało swojego ojca jedynej bliskiej mu osoby. Kieszonkowiec był zdumiony, że udało mu się przekonać czarnego rycerza, aby ich oszczędził. Nawet nie próbował oglądać świata z nietypowej perspektywy. Zastanawiał się tylko jak uciec w kryjówki kryjówki dwojega muzyków. Wyrwanie się ze szponów smoka i wskoczenie do jeziora czy rzeki nie tylko byłoby niebezpieczne, byłoby również bezsensowne. Użycie magicznego kamienia, Walafara, w tej sytuacji nie przyniosłoby żadnej korzyści. Natomiast próba walki z tak potężnym przeciwnikiem... Większe szanse mieliby na przeżycie skoku z najwyższej góry w królestwie. Godir postanowił czekać na odpowiedni moment. Czekając, modlił się do boga złodziei, aby taka okazja w ogóle się nadarzyła. Pod nieba podróż trwała chwilę. Złodziej co pewien czas wskazywał, w którą stronę gad ma się kierować. Gdy rycerz ujrzał skalistą górę, masywne krople zaczęły spadać z nieba. Natomiast noc, tocząc odwieczny pojedynek z dniem, zarzuciła płachtę mroku na cały świat. Złodziej wyruszył w stronę jaskini, ciągnąc swego pana za rękę. — Nie możemy teraz popełnić będu. — Mam plan — wyszeptał. — Proszę za nami, rycerzu. — To już blisko — wykrzyczał z udawaną uprzejmością. Druget uniósł rękę, po czym słoń gwałtownie wzbił się po powietrze i odleciał, przecinając ciężkie krople deszczu. Plank i jego dłużnik, korzystając z tego, że ich oprawca się nie spieszy, doszli do właściwej jaskini. — Rabuś krzyknął, że... To jest miejsce, w którym ukrywają się tajemniczy muzycy. Nie musiał tego robić, ponieważ widać było światło ogniska wypływające z jamy. W środku ujrzeli kobiety i stojącego obok niej mężczyznę. Najwyraźniej płacznik mu pomógł, chociaż bandaże na jego nodze były nadal przysiągnięte krwią. Godir nerwowo zaczął wyjaśniać sytuację: czarny rycerz z diasporu idzie w tę stronę. Uciekajcie w głąb jaskini, bo. bo raczej was nie oszczędzi. Przerwał Łotrzykowi Wojownik Ciemności. Ale lepiej bądźcie grzęcznymi grejkami i chodźcie ze mną, dodał. Zakapturzony muzykant wystawił ręce przed siebie, a z nich zaczęło wydobywać się jaste światło. kharios Ksaran! krzyknął. Z dłoni wyleciały dwie lance prosto w stronę rycerza. Jednak zanim do niego dotarły, zostały pochłonięte przez ciemność Sandy. Rozczaruję cię, dosłownie. Powiedział ze spokojem drugat Taka słaba magia nie jest w stanie Pokrzyżować planów króla Wtedy kobieta odziana w czerni, Złapała mężczyznę za rękę I razem zaczęli szeptać jakieś zaklęcie Ich szaty zmieniły kolor na biały Co oślepiło zarówno rycerza Jak i dwójka podróżników Kiedy energia tajemniczych muzyków Zaczęła się kumulować w jednym punkcie Czarne ostrze przebiło mężczyznę I utkwiło w skalę tuż za nim Światło zaczęło powoli przygasać — Mam dosyć tej zabawy! — Krzyknął zdenerwowany wojownik. Santhe! — Krzycz! Wtedy stało się coś niebywałego. Mierz zaczął wyrzucać z siebie ogrom ciemności. Tak wielki, że pochłonęła wszystko. Blank poczuł przez chwilę czyjąś obecność. Zaledwie iskierkę. Zanim zdążył pojąć to uczucie, poczuł ogromny ból na całym ciele i stracił przytomność. Mrok gwałtownie wytryskiła z jaskini, jak uszył wszystkich tak szybko i niespodziewanie, jak morska fala uderza w kamieniste zbocze. Ciemność zapanowała wszędzie i towarzyszył jej przeraźliwy dźwięk. Niczym krzyk tysiąca ludzi konających właśnie w tym samym momencie. Świat i wszystkie panujące w nim prawa jakby na chwilę ustały. To właśnie w takich chwilach powstają nocne koszmary. To właśnie takie zjawiska radzą w ludzkich głowach zły jeszcze plany. To właśnie taka, a nie inna jest prawdziwa natura zła.